Nic się nie zmieniło, mam ten zaszczyt dzisiaj usłużyć Słowem, witam was wszystkich serdecznie, cieszę się z całego serca, że was widzę. Chciałbym, żeby było nas więcej, ale wiem, że są wakacje, także usprawiedliwiamy tych wszystkich, których nie ma dzisiaj. Miałem dylemat, To czym mówić, wakacje ze Słowem, na wakacjach każdy z nas może nie każda, ale wielu z nas mówi, a można sobie troszkę pofolgować, można troszkę tak lżej potraktować niektóre sprawy. No przecież wakacje. Wakacje od, od Boga nikt na pewno z nas nie robi, ale możemy gdzieś wejść w różne sytuacje. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad sprawą, o której chciałbym dzisiaj mówić. Zastanawiam się nad sprawą serca. Co to jest serce? Gdzie się kryje? Co w nim się dzieje? Temat, który... Zgłębialiśmy na grupie naszej domowej, kiedy patrzę na bohaterów biblijnych, zastanawiam się, co musieli mieć w sercu, jakie musieli mieć serce, jeśli tak postępowali. Badam swoje serce, w niektórych momentach nie jestem zbyt zadowolony po tym badaniu, ale staram się je badać. Zadałem sobie pytanie, czy serce dla Boga jest tak ważne, nasze serce? Wziąłem konkordancję biblijną i trochę się zdziwiłem. Znalazłem słowo serce i pochodne. Serca o sercu dla serca. Wiecie, ile razy występuje słowo serce w Biblii i jego pochodne? Mam tutaj zapisane. Czekajcie, bo mi się kartki pomieszały. Tu jest. 800, 829 razy. Ale tak sobie myślę, no okej, okay, chyba ważne, jeśli 829 razy występuje w Biblii, to chyba jest to ważne. Ale myślę sobie, ale miłość. Sprawdzimy, ile razy miłość występuje w Biblii. Miłość wraz z wyrazami pokrewnymi, o miłości, dla miłości, z miłością, występuje 190 razy. Byłem tym trochę zadziwiony. Wie jak to, serce? Cztery razy więcej niż słowo Miłość? Jest tak ważny? I kiedy zacząłem sprawdzać to i zgłębiać ten temat, to okazuje się, że jest bardzo ważne. Chciałbym zacytować na początku dwa, dwa fragmenty z Biblii. Pierwszy to będzie Ewangelia Mateusza, fragment, który bardzo dobrze znacie, drugi rozdział 36-38. Jeden z uczonych w piśmie, w piśmie z faryzeuszy przychodzi do Jezusa i mówi Nauczycielu, które przekazanie jest największe? A on mu powiedział Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest pierwszy werset, który chciałem zaczytować. Drugi jest w drugiej Księdze Kronik, w rozdziale 12, werset 14. Czynił zaś to, co złe gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. Inne przekłady mówią, że nie przygotował swego serca, aby szukać Pana. Kiedy zacząłem się zastanawiać, to pomyślałem sobie tak. Co to jest to serce? Myślę, że jest to najbardziej intymne miejsce w każdym z nas. Jest to ukryte, intymne miejsce, w którym dokonujemy dokonują się decyzje dotyczące naszego życia. Myślę, że są tam ukryte emocje, nasze przeżycia. Ja sobie tak napisałem, że jest to jakby punkt strategiczny w człowieku, w każdym z nas, że to z serca wychodzi dużo, będziemy jeszcze o tym mówić. Kiedy czytałem Ewangelię Mateusza, to co wam mówiłem przed chwileczką, to co, to co cy cytowaliśmy, całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym rozumem, to sobie napisałem, dlaczego tak, pomyślałem, dlaczego tak jest napisane. Mogło pisać, będziesz miłował Pana Boga sercem, duszą, umysłem. Ale napisane jest całym sercem. Wiem, że kiedy zadaje się komuś pytanie, kochasz Boga? Tak, każdy z nas odpowiada, kocham. Ale jeśli zadamy pytanie, zadajcie sobie teraz sami sobie, a czy kochasz Boga całym sercem? Przychodzi pewna refleksja. Czy moje serce jest całe oddane Bogu, czy są w nim jakieś zakamarki, które, o których ja wiem i Bóg wie na pewno, bo On bada serce każdego człowieka. Dlatego chyba Biblia mówi, że mamy kochać Boga całym swoim sercem. I też wiem, że bardzo ważna w Biblii jest kolejność. Pierwsze, będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem. Całą swoją duszą, całym swoim umysłem. Na pierwszym miejscu Jezus wymienia serce. Serce człowieka. Mamy go kochać całym swoim sercem. Nie może to być część serca. Nie można nie kochać Boga kawałkiem, a resztą serca kochać. Mamy go kochać całym sercem. Czy zawsze nam się to udaje. To są pewne obawy. Dotyczą mnie i chyba każdego z nas. Kiedy Grześ mówił w tamtym tygodniu o Józefie, mówił o woli Bożej w jego życiu, jak ta wola Boża się wypełniała. To mnie zainspirowało do tego, żeby przyjrzeć się dokładnie życiu Józefa. I przyjrzeć się dokładnie życiu Józefa pod kątem jego serca. Pod kątem tego, co było w jego sercu. Co działo się w tym sercu i dlaczego był takim człowiekiem, jakim był. Jeszcze zapisałem sobie tutaj, troszkę odejdę od od tematu, ale zapisywałem sobie w czasie uwielbienia. Coś Wam powiem. Nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił uwagę. Ja zwróciłem uwagę, bo akurat przygotowywałem się na ten temat. Pięć pieśni śpiewaliśmy dzisiaj? Pięć. W trzech z nich, zacytuję Wam, w pierwszej Sam śpiew nie znaczy nic, jeśli serca nie ma w nim. Druga, będę całym sercem śpiewał tak. I w trzeciej, blisko Twego serca moje serce jest. Zobaczcie, na pięć pieśni w trzech było wymienione serce. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest serce, ile o nim mówimy, jak się nim posługujemy, ale naprawdę w oczach Boga to, co dzieje się w naszym sercu, jest bardzo, bardzo ważne. Patrzyłem na Józefa. Patrzyłem na Józefa i na jego życie. Patrzyłem na to, co przechodził, jak przechodził, jak sobie z tym radził, czy przegrywał, czy zwyciężał, skąd miał siłę do tylu rzeczy, które przeszedł. W pierwszej Mojej Rzeszowej, w 39 rozdziale, w wersecie drugim, pisze tak. Chyba każdy z nas zna historię Józefa, także nie ma potrzeby mówić o tym, co przeżywał, kiedy przeżywał co działo się w jego życiu, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka szczegółów, na kilka faktów. 39.2, pierwsza Księga Mojżeszowa. A Pan był z Józefem także wiodło mu się dobrze. Pan był z Józefem, to słowo jest wymienione w kilku rozdziałach, w tych kilku rozdziałach kilka razy. Pan był z Józefem i błogosławił mu. Pan był z Józefem i Józefowi się dobrze powodziło. Pan był z Józefem w więzieniu. Pan był z Józefem wtedy, kiedy poszedł do Faraona. Pan był z Józefem. Jak to Pan był z Józefem? Co ten Józef miał takiego, że Pan był z Józefem? Na pewno był przystojny facet. O tym też Biblia mówi. Dlatego Pan był z Józefem. Albo był mądry. Tak, na pewno przez to, że był mądry. Inteligentny. Albo po prostu umiał sobie radzić w życiu. Wszędzie, gdzie nie poszedł, to mu się szczęściło. Potrafił jakoś w różny sposób tam się ustawić. Czy dlatego Pan był z Józefem? Jestem przekonany i wynika to, jeśli przestudiujecie sobie życie Józefa, Pan był z Józefem tylko dlatego, bo Józef był z Panem. Bo Józef był blisko Pana. W każdej sytuacji swojego życia, w każdych próbach, wszędzie, gdzie... Działy się różne rzeczy w jego życiu. Józef był blisko Pana. Ja myślę, że, że Józef znał Biblię, znał List do Rzymian już wtedy. Jakoś chyba nie mógł go przeczytać, ale musiałby znać. Bo tu pisze tak: List do Rzymian 8:28. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Wiecie, co kiedy pomyślałem sobie o tym? Mówię, no chciałbym być taki jak Józef, bo Józef naprawdę musiał znać to słowo, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Czekajcie, przeczytam wam następny werset, 41-16. To jest tylko strona dalej. Józef odpowiedział Faraonowi, nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Znowu wychodzi pewna cecha w życiu Józefa. Józef nie przypisuje sobie jakiejś chwały, nie przypisuje sobie tego, że on jest tak mądry i wie, ale przypisuje wszelką chwałę i moc Bogu. To, że Bóg objawia jakieś sny, to chwałę za to odbiera, całą chwałę odbiera Bóg, nie Józef. Józef po prostu wiedział, że Bóg i tylko Bóg może objawić to, co jest w sercu innego człowieka, może objawić sen. I Józef nie przypisuje sobie chwały za to, ale oddaje całą chwałę Bogu. Następny werset, 45:5. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Może myślimy, że... Józef, kiedy przyszedł do Egiptu, to od razu miał bardzo dobrze i od razu trafił do Potyfara i od razu był zarządcą jego domu. To nie było wszystko tak od razu. Na to wszystko był potrzebny czas. Nie wiem, czy ktoś z Was chciałby być niewolnikiem u kogoś, ja bym nie chciał, bo niewolnik raczej nie jest traktowany w sposób przyjazny i przyjemny. Żeby zasłużyć na czyjś szacunek, potrzeba czasu. Na pewno przeżył trudne chwile. Na pewno przeżył bardzo trudne chwile przed pobytem w domu Putyfara. Na pewno przeżył bardzo trudne chwile, kiedy był w więzieniu. Został zarządcą więzienia i kiedy przychodzi moment, w którym Józef jest drugim człowiekiem po Faraonie, kiedy przychodzi ten moment, kiedy on naprawdę może wydać każde polecenie i to polecenie będzie spełnione. On mówi do swoich braci, nie bójcie się, nic wam nie zrobię. On nie chciał się zemścić, wiecie. On nie chciał wykorzystać swojej pozycji, pozycji władzy, pozycji mocy, bo mógł to zrobić. Pomyślałem sobie, Boże, obym było moje takie serce, obym nie wykorzystał nigdy tego, że jestem ponad kimś, tego, że może ktoś jest ode mnie zależny i ja wykorzystuję tę sytuację. Józef nadal miał serce sługi, chociaż był drugim po faraonie. I nie chciał się wywyższyć. Jeszcze jest jedna rzecz, którą wszyscy chyba najbardziej znamy z historii o Józefie. Znają ją szczególnie dobrze mężczyźni. 39 rozdział, 7 do 10. Po tych wydarzeniach żona Pana Jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego, oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większe ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz Ciebie, bo Ty jesteś żoną Jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Mocne słowa, bardzo mocne słowa. Zadam wam pytanie, posłuchajcie. Gdyby w Biblii pisało tak, Józef, niewolnik, służy w domu swojego Pana, przychodzi do niego jego żona, która jest jakby ponad nim, która może mu wydawać polecenia i rozkazywać. Przychodzi ta żona i mówi, prześpij się ze mną. I pisze w Biblii nadal, dalej. I Józef uległ żonie Putyfara, Potyfara i przespał się z nią. Pomyślcie w sercach swoich, czy nie usprawiedliwilibyśmy tego czynu? Czy nie powiedzielibyśmy, no młody chłopak, biedny, uległ, tym bardziej, że kazała mu, no przecież mu kazała, codziennie przychodziła do niego, codziennie go namawiała, on był tylko niewolnikiem. Po drugie, nikt tego nie widział, na pewno zrobiłaby ona wszystko, żeby nikt więcej się o tym nie dowiedział. Ale co odpowiada Józef? No, to są, on nie uległ, on nie uległ, a wiemy dobrze, że w tych dziedzinach jest to tak bardzo trudne. Józef mówi, jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu. To są naprawdę niesamowite słowa, dla mnie są to słowa, Józefa, które mieszkają w moim sercu i oby mieszkały na zawsze w moim sercu. Pomyślałem sobie tak. Jeśli nikt nie widział, to Józef mógł to zrobić, ale Józef wiedział, że jest ktoś, kto widzi, słyszy, widzi każdy nasz czyn i Józef nie zrobił tego tylko i wyłącznie ze względu na Boga, na swojego Pana, bo tak bardzo go kochał i tak bardzo w Niego wierzył. Ale musiał mieć Serce przygotowane. Musiał mieć gotowe serce i patrząc na życie Józefa widzę, nie będziemy mówić wcześniej, on popełniał błędy, on mówił powiedział swoim braciom o tych snach, o tych wykładach. Myślę, że może później poszedł po rozum do głowy, już nie chwalił się, że to ja miałem jakieś takie sny. On wszystko mówił, to Bóg. Cały czas wskazywał na Boga. Ale tylko dzięki temu, że jego serce było gotowe, on w każdej z tych dziedzin zwyciężył, bo był blisko Pana, bo był wierny Panu. I to jest to, co chciałbym powiedzieć na jego temat. Ale wiecie co? Według mnie największe zwycięstwa, wiecie, kiedy dokonują się w naszym sercu? Kiedy jesteśmy sami. Kiedy nikt nas nie widzi, kiedy nikt nie może osądzić tego, co robimy, kiedy nikt nie może powiedzieć, no Adam jest taki czy taki. O, Adam, tak się zachowuje. Widzimy z zewnątrz, ale największe zwycięstwa lub porażki dokonują się wtedy, kiedy jesteśmy sami. Zapisałem sobie coś takiego. Najtrudniejsza z walk to ta, kiedy serce krzyczy walcz, a rozum mówi odpuść. Nie warto. Ile razy mamy tak, że wiemy w sercu swoim, że powinniśmy coś zrobić, powinniśmy zachować się tak i tak, ale głowa mówi, ty, ty, ty jesteś mądry? Przecież to ci się w ogóle nie opłaca. Ale serce krzyczy, aż w nas coś tam się dzieje i, i kłębi, nie rób tego. Ale rozum mówi, zrób, bo ci się to opłaci po prostu. Mieliście kiedyś coś takiego? Ja mam często takie sytuacje. Pewna gazeta w Stanach przeprowadziła taką prowokację, taką próbę. No teraz będą trudne sprawy, ja was już na to przygotowuję. Zadam wam pewne pytanie, robię to naprawdę świadomie i celowo, żeby was coś drgnęło, żeby coś tam wzbudzić w sercach. Robię to celowo, mówię jeszcze raz. Mówię to przede wszystkim do siebie i mówię to do każdego z nas. Zrobili taką prowokację. Położyli na ulicy portfel z pewną sumą pieniędzy. W tym portfelu była wizytówka, z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem właściciela portfela. Każdy, kto znalazł ten portfel, wiedział, do kogo ten portfel należy i gdzie go można oddać. Ukryli kamerę i sprawdzali, co się będzie działo. Wyniki były niezbyt fajne, bo 80% osób, które znalazły portfel, próbowało odejść z tym portfelem, nie zwracając właścicielowi. Ale ludzie z tej gazety, byli ukryci gdzieś tam w jakimś miejscu i podchodzili do tych osób i zadawali im pytanie. Dlaczego odchodził Pan z tego miejsca, z tym portfelem? Dlaczego Pan go nie oddał? Wiecie, co ci ludzie odpowiedzieli? Bo byłem przekonany, że nikt mnie nie widzi. Byłem przekonany, że nikt nie będzie o tym wiedział. Bo tak byłem przekonany. I teraz moja prowokacja. A co by było, gdyby Ktoś położył taki portfel w naszym kościele. Nie czujcie się, że chcę was oskarżyć, obwinić. Ale zadałem sobie to pytanie. Co by było, gdyby ten portfel położono przede mną? I natychmiast przyszła odpowiedź, nigdy w życiu bym go nie wziął. I wiem, jestem przekonany, że w wielu sercach przyszła taka, taka myśl. Co ten Adam stoi tam z przodu i oskarża mnie teraz, że ja bym dmuchnął taki portfel? No, no wziąłbym go sobie przywłaszczył. Ja bym na pewno go oddał. Ja jestem przekonany, że każdy jak tutaj siedzi, oddałby ten portfel. I przekonany jestem też o sobie, że oddałbym ten portfel. Ale wiecie co? To przekonanie musi być oparte jeszcze na czymś. Na tym, że ja wierzę w Boga, jestem Mu posłuszny, trwam w Nim i wtedy to przekonanie graniczy z pewnością, że ja ten portfel oddam. Dam wam przykład z mojego życia, nie kamieniujcie mnie za ten przykład, bo nie jest to przykład, z którego mógłbym się chlubić. Nastąpiła pewna sytuacja w moim życiu, ale przed tą sytuacją ja byłem pewien, tak jak tu jesteśmy wszyscy pewni teraz tego portfela, oddania tego portfela, ja byłem pewien, że jestem uczciwym człowiekiem, że nie kłamie. Że jakby mi ktoś zadał pytanie, kłamiesz? Nie, ja jestem chrześcijaninem, jestem czysty, jestem święty. Ja nie kłamię. No ale muszę się Wam przyznać, że przyszła sytuacja, w której przyszedł lęk, strach, jakaś tak duży nacisk na mnie, że skłamałem, uległem i skłamałem. I wtedy sobie zadałem pytanie, jak to? Przecież byłem pewien. Przed dokonaniem tego kłamstwa ja byłem pewien, że nie kłamię. Jak to się stało? Skłamałem? Dlaczego? Myślę, że dlatego, że serce zwodzi nas często i potrafi zrobić coś, czego my nigdy byśmy się nie spodziewali. Ale to serce musi być nieprzygotowane. To serce musi być w jakiejś dziedzinie nieoddane Bogu do końca. Wtedy dzieją się takie rzeczy w naszym życiu. Jakaś część, część mojego serca była nieoddana Bogu. Ja dziękuję Bogu, że zobaczyłem to szybko. Dziękuję Bogu, że nie poszedłem za tym, bo wiecie co, myślę, że, że gdyby człowiek poszedł za tym, to to kłamstwo powiedziane raz, powiedziane drugi, powiedziane dziesiąty raz stałoby się tak normalne, że ja bym nawet nie zwracał na to uwagi. Tak się może dziać w naszym życiu. Nie mówię, że dzieje się tak w życiu kogoś z nas, ale tak może się dziać. To moje serce jakby zdecydowało wbrew mnie. Strach, lęk przyszło to wszystko, i ja to zrobiłem. W Marku w siódmym rozdziale 7,21, 23: Albowiem z wnętrza z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Wszystko to pochodzi z wnętrza człowieka, nie z zewnątrz, nie przez to, że ktoś nam coś robi, że ktoś nam coś mówi. To wszystko pochodzi stąd. To, co mamy w sercu, to wyjdzie z nas. To wyjdzie przez słowa, przyjdzie, wyjdzie przez czyny, wyjdzie przez gesty. To, co mamy w sercu. Jest przestroga. Jest jedna przestroga dla każdego z nas. Posłuchajcie, wierzę, że można się przed czymś uchronić, jeśli będziemy mieli to w sercu i będziemy o tym pamiętać. Pomyśl, jeśli dzisiaj upadasz w jakiejś dziedzinie, czy grzeszysz, a nie upadałeś jeszcze miesiąc temu w tej dziedzinie, było wszystko ok, a wiesz, że teraz nie jest ok, to uważaj. Jest czas na to, żeby przyjść do Boga w tej dziedzinie, właśnie w tej dziedzinie i powiedzieć mu o tym. Panie, nie radzę sobie, nie radzę sobie, nie wiem, z kradzieżą, z kłamstwem, nie wiem, z tysiącem rzeczy, to tylko... Każdy z nas, z was wie i Bóg, z czym nie radzimy sobie w sercu. Ale jeśli robisz coś, czego nie robiłeś jeszcze niedawno i wiesz, że jest to złe, to zatrzymaj się. Jest czas. Bóg da siłę, da moc do wyjścia z tego. Ale dobrze, żebyśmy to widzieli. Dobrze, żebyśmy to zauważyli. Bo jeśli nie zauważymy, zatwardzimy swoje serce, może być gorzej. Pomyślcie. Mężowie Boży, Potężni Mężowie Boży. ludzie, którzy usługiwali w telewizji, ludzie, którzy głosili słowo po całym świecie, ludzie, którym towarzyszyły znaki, cuda, uzdrowienia i nagle wieść, jak grom z jasnego nieba pada. Ten i ten człowiek zmalwersował, ukradł pieniądze kościoła na kwotę 200 tysięcy dolarów. Cały świat się o tym dowiaduje i teraz Możemy sobie pomyśleć, jak to? Jak to możliwe? Człowiek, który miał tak potężną służbę, który tak usługiwał, jak to możliwe? Jak, jak on mógł do tego dojść? Jak niektórzy nawet powiedzą, jak Bóg do tego dopuścił? Myślę, że Bóg nie maczał w tym palców. I zastanówcie się, czy ten człowiek wstał rano i pomyślał tak. O, jest safe kościelny w sejfie 200 tysięcy, wziął walizkę, napakował i pojechał? Myślę, że tak nie było. Wy też myślicie na pewno i wiecie, że tak nie było. Wydaje mi się, że to było tak. Ten człowiek pojechał w jakąś podróż, głosić Ewangelię i nie rozliczył tam jakiejś sumy 20 dolarów z tego, co mu zostało i po prostu to zostawił w kieszeni. Mówi, przecież to, to są żadne pieniądze, to, to nic. Drugim razem było już to 50 dolarów. Za piątym razem była już to większa suma i wiecie co? I nikt o tym nie wiedział. Nikt. Tylko on, i on chyba też myślał, że Bóg nawet o tym nie wie, ale on te pieniądze brał powoli. Grzech rodzi grzech. Działo się to powoli, stopniowo. Myślę, że wszyscy ludzie pomyślcie sobie, Dobrze, że nie ma tutaj pastora, to mogę użyć jego przykładu. Nie mówcie mu o tym, dobra? Nie, wy, wy, wy, wy, wy wymarzymy, wy wymarzymy, dobra Grzesiu? Pomyślcie sobie teraz, że Jacek ma kasę, przecież ufamy sobie nawzajem. Kościół chyba to jest zaufanie do siebie nawzajem. Wrzucacie pieniądze tutaj na, na kolektę i co myślicie? Kurcze, ciekawe, że ktoś tam z tego coś nie skubnie? Ja ufam, że nikt z tego nikt nie skubnie. Ufacie w to, prawda? Dlatego dajecie, dlatego chcecie, żeby nasz Kościół wzrastał. I teraz sobie wyobraźcie, że Jacek tak patrzy, Jasia jeszcze nie liczyła, hop, <laughs> troszeczkę. Gdyby robił to często, to skończyłoby się tak, jak skończyło się z tymi ludźmi. Ale wiecie co? Przez bardzo długi czas nikt by tego nie zauważył. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy Mu ufamy. Ufacie Jackowi? Ufacie. Nikt z nas nawet by nie pomyślał, że on by się połaszczył na 100 zł. Ale gdyby się połaszczył raz, później drugi, trzeci i piąty, to później niestety ale zaczęłoby brakować finansów w naszym Kościele. I wtedy wyszłaby prawda na jaw. I wtedy wychodzi coś, co jest bardzo trudne i bardzo przykre dla człowieka, który zostaje na tym przełapany. O tych wielkich mężach słyszeliśmy, trąbiły zaraz gazety, wszyscy wykorzystują to jak to, taki wielki pastor, taki wielki człowiek Boży, mąż Boży i ukradł, albo jakieś grzechy seksualne, inne rzeczy. Ale jestem przekonany, że w tej dziedzinie ten człowiek nie oddał swojego serca Bogu, zatwardził swoje serce. On mógł być we wszystkich innych dziedzinach super, ale ta jedna dziedzina, Doprowadziła go do, do upadku. Co jest kapitalną sprawą, to nasz Bóg jest pełen łaski. To nasz Bóg nam odpuszcza. I nawet jeśli już zrobimy coś takiego, nawet jeśli już popadniemy w tak potężne tarapaty, to zawsze możemy wrócić do Niego. Zawsze możemy przyjść do Niego. Powiedzieć Jezu, wybacz, pogubiłem się. Nie pilnowałem swojego serca. Nie oddałem go Tobie. Ale zawsze jest droga powrotu. Nigdy nie ma czegoś takiego, że nie możemy wyjść z czegoś, nie możemy wrócić do Boga. On zawsze czeka z otwartymi ramionami. Grzech rodzi grzech, tak jak już mówiłem. I w każdej dziedzinie życia, i dotyczy to każdego człowieka, każdego z nas, każdego, kto tu siedzi. Grześ mówił, nie mówmy tyle o grzechu na początku, ale wiem, że Bóg i Jezus i to, co mówisz, tak ma być. Mamy się skupić na Jezusie ale musimy uważać w swoich sercach na to, co się tam dzieje, na to, do czego dopuszczamy. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, szósty, ósmy werset. Blisko Boga, bo jak przychodzi troska, to ja kombinuję tyle, mam myśli, milion myśli na minutę, a wyjść z sytuacji mam jeszcze więcej niż myśli i, i dopiero po jakimś czasie mówię, Boże, zatrzymaj ten mój rozum, bo ja po prostu, i z tych 10 dolarów za pierwszym razem robi się 200 tysięcy innego strzes swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Za każdego z nas. Myślę, że kiedy przyjdziemy do domu, to pomyślimy, a coś dzieje się w jego sercu i on wie o tym doskonale, to wiesz tylko ty i Bóg. Nikt, kto się w sercu włodka i z czym on walczy, z czym się zmaga, ale wierzę, że jeżeli... Dotyka, co nam doskwiera, z czym nie dajemy rady. Jeżeli przyjdziemy z tym do Boga, jeśli Bóg da nam serce, z którego będzie tryskać źródło życia, będzie strzegł z nami tego serca. Będziemy pewni w nim, że diabeł może sobie chodzić i szukać, ale ja nie jestem tym, którego on znajdzie. I życzę tego każdemu z nas, aby nasze serca były naprawdę blisko Pana, aby nasze serca przygnęły do Niego w każdej dziedzinie, a szczególnie tam, gdzie czujemy się słabi, szczególnie tam, gdzie, gdzie nie dajemy rady, gdzie wydaje nam się, nie, no to już jest pozamiatane, ja z tym sobie nie poradzę. Nie poradzisz sobie, ale jest ktoś, kto sobie poradzi. Jest nasz kochany Bóg, Jezus Chrystus. Niech was Bóg błogosławi.